Witam serdecznie wszystkich w nowym cyklu, który będzie pojawiał się, bądź też nie pojawiał się, bardzo nieregularnie. Czyli filmowy przegląd tygodnia. Oczywiście filmowy przegląd mojego tygodnia, a nie tego, co pojawiło się w kinach, bo ja nie sugeruję się tym, co ktoś narzuca mi, żebym oglądał, tylko samemu z całego dobrodziejstwa wybieram, to, na co mam ochotę. Tydzień zacząłem jednym z odcinków serialu Przygody Sherlocka Holmesa z 1984 roku. Jest to sezon pierwszy. Odcinkiem The Crooked Men, czyli garbus po polsku, również opowiadanie oryginalne taki tytuł miało, mówimy tutaj o serii, ambitnej serii z Jeremy Brettem w roli Sherlocka, który to wcielił się właściwie w Sherlocka Holmesa we wszystkich możliwych opowiadaniach i nowelach. Serial ten trwał na przestrzeni lat 80. i 90., aż udało im się zekranizować całego Artura Conan Doyle'a. Niestety, ten odcinek, pomimo że krótki, 60-minutowy, oparty na opowiadaniu krótkim, jest za długi. No, według mnie to powinien być 30-minutowy epizod. Trzeba wziąć pod uwagę to, że on jest za długi, pomimo tego, że jest krótszy niż zwykłe odcinki, które mają z tej serii często po 90 minut, a nadal oparte są na opowiadaniach. Zupełnie nie tak wyobrażałem sobie ekranizację tego opowiadania, bo najbardziej psuje tutaj zaburzenie chronologii. Mamy tutaj retrospekcje, które na samym początku i w nieodpowiednich momentach pokazują nam historię tytułowego Garbusa i zupełnie traci to na tajemnicy ponieważ ten garbus jest taką tajemniczą postacią, a tutaj mamy go już pokazanego na samym początku. Swoją drogą, mógłby go grać Rodger Hauer. Troszkę taki podobny ten aktor jest. No i niestety, no niestety, niestety, 5 na 10. To moja ocena. Idziemy dalej. W poniedziałek wybrałem się do kina na drugi film Josepha Kościńskiego, czyli twórcy remake'u Trona filmu science fiction z lat 80 tym razem mamy do czynienia z obliwionem, czyli zapomnieniem, bądź też niepamięcią w głównych rolach Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko która udowadnia, że w tym filmie źle zagrała 166 back online. Sixty years ago, Earth was attacked. We won the war, but they destroyed half the planet. Everyone's been evacuated. Ocena kolejna, 5 na 10 tego filmu, czyli to coś dla fanów takiego gatunku postapokaliptycznego jest do przejścia. Natomiast film ten cierpi na to, iż próbował właśnie ten gatunek jakby pokazać w stylu właśnie tronu. Mamy tutaj wręcz muzykę taką samą, Daft Punk, poprzednim filmie. Tutaj M83, zespół także wywodzący się z kręgu muzyki elektronicznej, ale przy okazji soundtracka współpracował z tymi samymi orkiestratorami, czyli ludźmi, którzy zajmują się przykładaniem, czy też aranżacją muzyki na orkiestrę. Jak słuchałem tej ścieżki dźwiękowej przed serialem, to skojarzenia z Daft Punkiem i poprzednią muzyką były ewidentne. I niestety tutaj jest już to wtórne. Poza tym, ileż razy można kopiować Hansa Cimera po Incepcji i walić słuchacza bądź też widza tym charakterystycznym. No, ileż można. Hans Zimmer wziął to swoją drogą z Bernarda Hermana, współpracownika Hitchcocka i Martina Scorsese później. Przerobił to na swoją modłę. To było fajne, ale człowiek, który już po setkach trailerów z, z niesamowitym szokiem, patosem, uderzeniem, który ma nas zwalić z nóg i powiedzieć, że niesamowite po prostu, to jest taka szczepionka która już raz wbita w żyłę uodparnia nas na ciągle ten sam chwyt co do samego filmu Skojarzenia budzi on z adaptacją Filipa Kindred Dicka, opowiadania druga odmiana, Second Variety, z lat 50 bodajże, zekranizowana w filmie science fiction Screamers, który doczekał się sequela, taki niskobudżetowy, jednak biorący pod uwagę pomysł Dicka, czyli, że robotem może być każdy, że robot może być niebezpieczny. I po części jest tutaj ten wątek pociągnięty. Tutaj mamy latające wszechobecne drony, sterowane przez jakiegoś niesamowitego, nie z tej ziemi TETA. Jakaś baza łącznościowa, sterownicza, nie wiadomo co tak wysoko budżetowo mogłaby wyglądać dobra ekranizacja tego opowiadania Dicka, czyli yy, bo to jest, w tym filmie można zobaczyć to, czego brakowało z czyli właśnie lepszych efektów, wyreżyserowania tych aktorów lepszych, bo tam lepszy był scenariusz niż w Oblivionie. Tutaj historia jest niestety no nudna. Powiem tylko tyle, że nie ma tutaj dramaturgii. To nie jest miejsce na tego typu dygresję. Nie ma tutaj dramaturgii. Sceny akcji niepotrzebnie intrygę rozwlekają. W pamięci pozostają ciekawe widoki, ciekawa sceneria. Jest to ładnie pokazane, szczególnie te wielkie filtry, które wciągają słoną wodę i filtrują. Rzeczywiście widok nietuzinkowy, rodem z najlepszych pomysłów science fiction monumentalny z jednej strony, z drugiej strony jakoś mi minimalistyczny, pusta ziemia i te wielkie zbiorniki filtrujące. Rzeczywiście jest to sceneria, w której mogłaby się odgrywać fascynująca historia, która tutaj się nie wydarza. You, you, looking for in those books? To, że ja na ten film wyciągnąłem kogoś do kina było moim przekleństwem, ponieważ na drugi dzień musiałem iść do kina, żeby się odwdzięczyć na film z zupełnie innej półki. Imagine, jest to film polskiego reżysera Andrzeja Jakimowskiego, znanego ze sztuczek i filmu Zmróż Oczy, w którym jest znakomita scena ściągania sukienki z Małgorzaty Foremniak. Trzeba dodać, że jest to płonąca sukienka, co potęguje niesamowity efekt. Natomiast Imagine jest historią o niewidomych i nauczycielu, który przychodzi do pewnego ośrodka i próbuje nauczyć ich nowego sposobu odczuwania i odbierania świata za pomocą echolokacji. Hey. But Okazuje się, że wszyscy przyzwyczajeni do laski niewidomego, początkowo nie wierzą mu, nie mówiąc już o naczelniku tego ośrodka, który zupełnie nie ufa temu sposobowi. Ale ten człowiek, instruktor, grany przez Edwarda Hoga, znanego z filmu Anonymous o Szekspirze, powoli zaczyna wszystkich przekonywać do swojej metody. I think it's a... Spotyka również piękną dziewczynę, niewidomą. Tutaj wywiązuje się pewien romans. A co ty, Jaka jest moja ocena? Ponownie jest to 5 na 10 i zepsuty, interesujący, intrygujący pomysł na fajny film. Co jest problemem w tym przypadku? Jest tutaj problemem brak scenariusza. Cały film sprowadza się właściwie do kilkudziesięciu epizodów, w których razem z aktorami, z bohaterami odgadujemy co dane dźwięki mogą konotować i co oznaczają. Czyli razem z tymi niewidomymi uczymy się poznawać świat poprzez dźwięk. Jest to zabieg o tyle niebezpieczny, że widz no, ogląda film oczami i on jest skazany właściwie na obraz samych aktorów, na, na, na mocne zbliżenia i dialogi. I w przypadku, kiedy scenariusz i mocny konflikt nie jest zarysowany, strasznie to męczy. Ja miałem takie wrażenie, że z tego wyszłoby znakomite słuchowisko. Słuchowisko, które z zasady odcina zmysł wzroku od odbiorcy i skazuje go poprzez swoją formę wyjściową na odbieranie słuchem. Natomiast tutaj oczy widza są niedowartościowane i przez to Wkrada się nuda. Nuda wkrada się właśnie poprzez to, a także poprzez scenariusz, który tutaj jest bardzo delikatny. Mm, o co mi chodzi? Temu filmowi brakuje tego, co miały dwa znakomite filmy właśnie w tym stylu. Czyli mamy punkt wyjściowy. Do pewnego środowiska przychodzi ktoś nowy. Z nowym sposobem na wychowanie danego środowiska. Na przykład film francuski, Pan od muzyki. Tam, facet, który uczy muzyki, przychodzi do małych chłopców, uczy ich śpiewać. Wpada konflikt początkowo z tymi chłopakami, ale także z dyrektorstwem. I oczywiście chłopaki przychodzą na jego stronę, dyrektorzy chcą go wyrzucać. Jest konflikt. Konflikt w scenariuszu znakomicie wychodzi i tam znakomicie jest pokazany. Tutaj tego brakuje. You know how to walk co myślisz, że mogę To jest Ian? Drugi film, Cudotwórczyni 1962 rok, oryginalny tytuł Miracle Worker, ze świetną rolą Anne Bancroft, która dostała Oscara za tę rolę, a także na drugim planie Petty Duke, też z Oscarem. Film wyreżyserowany przez Artura Pena, znanego chociażby z Bonnie and Clyde, i tam sytuacja jest jeszcze bardziej podobna. Do bogatego domu gdzieś na wsi przychodzi niedowidząca nauczycielka, która uczy głucho głuchoniemą dziewczynkę, która jest rozwydrzona. Rodzina nad nią nie panuje, a ona wprowadza nowe, rygorystyczne, twarde metody i udaje jej się. Najpierw przechodząc przez niechęć rodziców, udaje jej się dojść i poskromić tę dziewczynkę. Znakomity czarno-biały film, który właśnie posiada świetny scenariusz oparty na konflikcie pomiędzy tym nowym nauczycielem, który przychodzi do środowiska, które nie akceptuje jego metod. I także tym obiektem do wychowania. Czyli ta dziewczynka po prostu jest nie do ogarnięcia. Ona się rzuca, krzyczy, wyje, rozwala zastawę, wszystko niszczy. Tam to działa. I imagine, ja bym sobie mógł jedynie wyimaginować, że tutaj mógłby być taki znakomity konflikt. Niestety, niestety jest to film, no taki do obejrzenia, takie ciepłe kluchy. Można znaleźć tam fajne, ciekawe sceny, ale jednak jest to 5 na 10. Are you, well, a little. you want to smell it? Oh yeah, that's strong. <laughs> Brandy about that guy again. What guy? Mr. Brandy Kolejny dzień pozostałem na polu polskiej kinematografii, chociaż nie do końca, ponieważ obejrzałem klasykę wyreżyserowaną przez Waleriana Borowczyka, czyli reżysera, który udał się do Francji. Mowa o ekranizacji prozy Stefana Żeromskiego, dzieje, Grzechu. Miłość. Nie wiem nawet, jak pani ma na imię. Na no, co, po co to panu? Upadek. Musisz jest kres. Musisz o nim zapomnieć. Giniesz, i nie zapomnisz! Nie zapomnę! Upodlenie. Daję słowo honoru, że nie knuję podstępy. Zbrodnia. Zrobię wszystko, co każesz zrobić. Mamy tutaj świetną obsadę. Jerzy Zelnik, Olgier Łukaszewicz. Roman Wilhelmi, który gra takiego chama, zawadiakę, złodzieja, okropnego człowieka. I Grażyna Długołęcka gra główną bohaterkę, Ewę. W cyklu Demony i Grzesznice, wyróżniona na festiwalu w Cannes, Grażyna Długołęcka. W filmie Waleriana Borowczyka, Dzieje grzechu. nie pamiętam. W lutym w telewizji kinopolska, Która zakochuje się w Łukaszu. Łukasz widoczny jest na samym początku i tracą oni kontakt. Następnie Ewa stwierdza, że to była miłość życia. I przez cały film ona poszukuje tego Łukasza. Jeździ od jednego miejsca do drugiego miejsca. Obok tego poszukiwania ona stacza się. Zaczyna być prostytutką, poznaje nowych ludzi, puszcza się, wpada w złe towarzystwo, właśnie Wilhelmiego, niestety. Jak to bywa, ci co oglądali Alternatywy, to wiedzą, że to jest bardzo złe towarzystwo. Była panienka u księdza Jutkiewicza? Byłam. Przebaczysz mi wszystko? Tak więc film ten obfituje w naprawdę w mocne sceny. Nie jest to sens dla każdego, bo przecież Borowczyk znany jest z kręcenia filmów klasyfikowanych jako erotyka, soft erotyki. Tutaj chyba takim najbardziej znanym jest jego film Bestia, zaliczany właściwie też gdzie nigdzie do horroru. I ja powiem tak, że nie chcę się rozwiedzać za bardzo o tym filmie, ponieważ on mnie nie porwał. Jedyne, co mi się tutaj podobało, to scenografia, zdjęcia, klimat i ta atmosfera rodem z filmu francuskiego reżysera Louisa Mala. Ale jednak miałem uczucie, jest jakaś podróbka Louisa Mala. Ponieważ pomimo tutaj tych wszystkich atrakcji fabularnych, była nuda. Nie było napięcia. Była nuda. Ja wiem, że to jest klasyka, że to jest żeromski... <laughs> z którym miałem pewne problemy swego czasu yy, jednak tutaj nie odczuwało się, że to jest Żeromski czuć, że to jest Borowczyk ale nie porwał mnie ten film tak więc ocena 5 na 10 zwiastuje, że ten tydzień był właśnie 5 na 10 i oglądając kolejny film nie zdziwiłem się że czeka mnie seans na poziomie 5 na 10. Już zszedłem kilka poziomów niżej, kontynuując seans z serialem Bates Motel, czyli swoistym prequelem do psychozy. Jestem na szóstym odcinku Ocean View, Czym dalej w las, tym mniej drzew. Poziom spada w dół. Twórcy dają tutaj za dużo wątków, za dużo pobocznych szaleństw, ponieważ pierwszy odcinek i nawet drugi zapowiadał się dobrze. Dlaczego? A tuż to dlatego, że skupiał się na relacji syna z matką. This is our to jest nawet kiedy w drugim odcinku popełniają oni morderstwo, nie do końca morderstwo, być może w y, akcie obrony, to pojawiają się w dalszym planie wątki o wiele bardziej szokujące. No jakaś plantacja marihuany, porachunki gangsterskie, dziewczyna przetrzymywana w piwnicy i gwałcona przez policję. I te wszystkie poboczne, dalsze wątki, które mają swój ciężar, one przytłaczają to co miało być główną atrakcją What do you think? This is crazy czyli relacje Normana z werą Farmingą która tutaj dobrze gra Norman też swoją drogą świetnie się sprawdza we own motel Norman Bates You're different. What's so different about me? I ich relacja traci. Traci nawet relacja młodego Normana z dziewczynami, które on poznaje, w których się zakochuje, które go podrywają, bo wiemy, że z tego może wyjść ten przyszły Ed Gein, protoplasta tego strasznego mordercy, który był inspiracją dla Roberta Blocha i Hitchcocka. Nie wiem, to jest tylko chwilę. Niestety, zbyt duży nakład szokujących elementów sprowadzają ten film na poziom klasy B. I podobnie jest z serialem, którego obejrzałem tylko pierwszy odcinek, czyli Hemlock Groove. Wyreżyserowany to odcinek jest przez eli rota znanego wszystkim fanom horroru chociażby z hostelu i nie ma się czego dziwić że tutaj jest jeszcze więcej atrakcji które właściwie rozmywają główną fabułę czyli porwana dziewczyna porwana i rozerwana na części pierwsze no może troszkę przesadzam i, see I hear these whispers Bo mamy tutaj tak: jakąś dziewczynę garbiącą się mutantkę z jednym okiem, która straszy ludzi z klasy. Mamy tutaj jakiegoś. nie wiadomo, czy to będzie wilkołak, czy nie będzie to wilkołak. Mamy eksperymenty genetyczne. No i jeszcze dużo, dużo elementów, które troszkę mi tutaj przywodzą na myśl serial American Horror Story, który też łączył dużo elementów w jedną całość. Was there. bad. There things that look like you and me. Smiles, beating hearts, these things are only masks hiding the creature beneath. Tam w pierwszych dwóch odcinkach, trzech nawet, udawało się to. A tutaj zupełnie się to nie udaje. Hemlock Groove, Jellyfish in the Sky, czyli meduzy na niebie. Nie jest to na tyle dobry odcinek, żeby chciało mi się w ogóle to argumentować. Tym bardziej, że już kończymy. What are you? Nie wiem, jaki będzie następny tydzień yy, i co obejrzeć, żeby było dobre, żeby wyszło ponad te oceny 5 na 10 gwiazdek. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co mi się trafi. Mam nadzieję, że będzie to no, chociażby szóstka. Tymczasem pozdrawiam Was wszystkich i mam nadzieję, że Wy obejrzycie sobie w tym tygodniu coś, co ocenicie znacznie wyżej. Trzymajcie się i do usłyszenia. Był to filmowy przegląd tygodnia, czyli Tygodnia Skóry.